No, nagrałeś to. Patryk Czebańczuk, siema. Siema. Siema. Kurwa, w radio tak. Powiedz Patryk, ty skąd, skąd jesteś? Skąd ty mieszkasz? Kurwa? No, jestem z Łodzi Z Łodzi jesteś, Rydanie, tak? Tam się tak, urodziłeś? Tak, tak, tak, może I... nie wyglądam, ale tak <laughs> Czyli od kiedy pamiętam, kurwa, okay. to jestem z Łodzi. No. I powiedz, jak jest w Łodzi, tak naprawdę? Od kogoś, kto jest tamto pochodzi? Jak... Teraz już chyba każdy komik miał kiedyś, albo przynajmniej raz powiedział Jakąś puentę o tym, jak jest chujowo w Łodzi, tak. jak jest przykład miasta jakiegoś nieudanego, czy coś tam jest Łódź, albo Radom, albo... Sosnowiec. Tak. Tak, to zawsze źle, Ale To Sosnowiec to akurat nie wiem skąd, Ty masz jakieś skojarzenia z Sosnowcem? Czy Sosnowiec to tylko ale... mam żarty o małej Madzi z Sosnowcem, Aha, no tak, to, no to, to, tak, to, to, to. No to może z tym się... Ale to już wcześniej, już wcześniej chyba coś było z Sosnowcem, że ludzie nie lubią Sosnowca, jest a coś takiego... To... Nie wiem, nie, nie, nie wiem. wiem, ale No jest chujowy to trochę Trzeba przyznać <laughs> No dobra, no ale to jak wyglądało twoje życie W Łodzi ogólnie wczesnej W Łodzi, w ogóle Łódź moim zdaniem Jest zajebista, tak naprawdę e, Trzeba ją Pokochać, tak jak tu Tuwim Pisał, urodę złą, kocham mhm. Twą urodę złą, to jest miasto, które Ma klimat, tak naprawdę No nie ma tam żadnej turystyki Albo coś, jedyne co tak. mamy to Piotrkowską i manufakturę ale klimat i ludzie i jest tak bardzo ofowo alternatywnie, to naprawdę polecam. Polecam tydzień w Łodzi takiego zwiedzania, naprawdę ze mną. To no właśnie z jakimś lokalnym przewodnikiem no, chyba musimy cenić, żeby. Dokładnie. Inaczej ale, się nie. Ale wiem. rzeczywiście jest tak, że nie wiem jak. Ze... Bo ja dużo czasu tam nigdy nie spędziłem. Jest tak, jak zejdziesz z Piotrkowskiej, to to możesz dostać pierdol od razu? To jest, jak to jest do, trochę taki, bramę, to, taki stereotyp nie? Wszędzie praktycznie no tak. no, Myślę, że w Warszawie też jak z, z, Chociaż na Pradze czujesz się jak w domu nie? <grym> no to jest, no jest, no Ostatnio no po jakimś stand-upie yy, czy znaczy, no nie ostatnio, dosyć dawno Weszliśmy na Pragę do jakiejś bramy Aha. i piliśmy pod trzepakiem po A. prostu i e, jakaś baba wyszła z okna i kurwa spierdalacz, hałasuje cię czy? Ja mówię kurwa jestem u siebie Ja myślę, że no, wyjdę z bramy i wyjdę na podkoską po prostu ale to jest śmieszne, że ktoś jednak zwrócił uwagę, ja tam mieszkałem przez przez jakiś czas, właśnie różne dziwne rzeczy się działy, ale tak, ale z kolei miałem wrażenie, że wszyscy się trochę znają więc może ona kojarzyła, że wy nie jesteście stamtąd, i już chciałem ten. Nie, nie dzwonić na policję, <laughs> tylko po, po kolegów? Możliwe, no. no. Ile to masz lat? Jestem 8-7 roczny. 8-7, więc. No. Przejebany w sumie. Ty studiowałeś w Łodzi, czy, czy nie, nie? Nie, studiowałeś wiesz co? Liceum, później od razu praca. A czyli dostałem się na studia i w ogóle Aha. na geografię, ale po dwóch miesiącach stwierdziłem, że to nie dla mnie, że pierdolę naukę. No, wkurwiało mnie, nie, nie mogłem. Tak samo pracę zmieniałem, co. Co miesiąc, kurwa, tak Aha. naprawdę w jednej wytrzymałem miesiąc, robiłem kebaby, kurwa, <głos> <głos> z kitu. Ale tak to co po trzy dni jakieś jeśli w ogóle, no nie Aha. mogę, nie mogę po prostu Wkurwia mnie, że ktoś mi musi mówić, że, że ma, mam coś zrobić, tak, tak. wiesz co jest, nie? W tym i tym czasie dokładnie i dokładnie. nie masz, nie masz Dlatego wkur... do stand upu sam się zatrudniam i to jest zajebiste, nie? No tak to jest, to jest. Dużo osób to powtarza, ale to jest chyba jednak ważne dla nas jakoś nie wiem, bo no nie wiem, ja, ja ze studiami miałem trochę podobnie, tylko ja wytrzymałem trochę dłużej, ale może trzeba było tak naprawdę. Wiesz, wcześniej zrezygnować z tych studiów i właśnie zająć się czymś konkretnym, bo mam wrażenie, że, że nauczyłem się. Tam tylko tego, że jak chcesz jakieś informacje, to musisz je zdobyć sam. Dokładnie. Tyle to, się dowiedziałeś. To, dokładnie. Wracasz do domu i tak robisz większą robotę. Tak, jak drodze. chcesz coś, czegoś się dowiedzieć, to musisz sam, sam tak, i, to sam zgłębić i tyle. Szkoła pomaga tylko w tym, że musisz to zrobić. Po prostu na tak, no. To tylko, tylko tyle. No a myślę, że jakbym wcześniej odkrył stand-up, to, to było wiele, wiele lepiej. No. Mhm. No dobra, to może od razu do tego przejdźmy, jak, jak to się stało, jak odkryłeś stand-up, czy jak w ogóle się zainteresowałeś komedią i Wiesz co? co? się Zaczy, stało. To było tak, że to był koniec grudnia 2012 chyba mhm. i wtedy zobaczyłem, znaczy myślę, że wcześniej widziałem już jakieś stand-upy, Karolina czy coś, ale wtedy zobaczyłem tak naprawdę, że to jest stand-up, że, że to jest nazwane stand-up. Wtedy e, chyba nawet też oglądałem, pamiętam, że cały chyba internet przefiltrowałem e, tej nocy. Okay. E, oglądałem też Was na Comedy Central. Uh -huh. Strasznie się zajarałem no, e, i, czuję, e, Ale bo nie, bo, nie pory. wiesz co, bo zobaczyłem i mówię Kurwa, ludzie się śmieją z tego, co oni no mówią tak, mówię, tak. Ja mogę to lepiej zrobić no, no, no, no. Ja, ja też tak mogę Po prostu no, mogę tak. to, co robię tak naprawdę codziennie Czyli no stop żartuję, jakiś puentuję co, Kogoś czy coś Mogę to robić na scenie I po prostu to przetworzyć Na jakieś tam Dla szerszego grona widzów i później był, e, pojechaliśmy ze swoją e, z dziewczyną, pojechałem na Sylwestra do Zakopanego. E, byłem z nią 5 lat, na tym Sylwestrze powiedziała mi, że ze mną zrywa. <laughs> Taki moment. Taki szczęście. moment. E, no spoko, wróciłem, wiesz, załamany, kurwa, wiesz. I Ty wróciłeś, ona została? Nie, wróciliśmy to... oboje, Aha, spoko, okay. wszystko. I jak to Jasiek mówi, doszliśmy do wniosku, że jestem chujowy. <laughs> i co, to był moment przełomowy bo, bo, bo myślałem, że muszę coś zrobić ze swoim, kurwa, życiem, wpisałem coś na zasadzie stand-up Łódź, łódź stand-up w Łodzi, coś takiego w wyszukiwarkę, znalazło mi stand-up Łódź e, napisałem do Kamila, że chcę pomóc w ogóle przy organizacji, w ogóle jeszcze go wtedy nie znałem, jeszcze nie wiedziałem że to Kamil jest po drugiej stronie, tak naprawdę tego komputera, tego maila e, odpisał mi, że spoko, że i napisał, że z, e, e, takie spotkanie organizacyjne odbędzie się w Greenway'u, nie? Ja kurwa, co to za ludzie, nie? W Greenway'u będą się spotykać. Mówię, gdzie Ty ja trafiłem? Tak, to jest terenie. knajpa Tak, jakiś, tak, mm -hmm. pedały. I, <laughs> I w końcu on, bo szukaliśmy sponsorów, ja miałem tam znajomego tatuażystę, który miał studio i pomyślałem, że można by do niego uderzyć, bo on tam sponsorował jakichś tam lokalnych podziemnych raperów też i w ogóle. Nie uh -huh. Więc my, myślałem, że że też może się uda i yy, poszliśmy tam, zaczęliśmy gadać i to było tak, że E, organizowaliśmy, wtedy przyjechał pierwszy raz do Łodzi e, z, e, Antoni Syrek-Dąbrowski, mhm. Buchwald wtedy występował i bodajże e, Maciek Adamczyk. Mhm. I ja mówię do niego stary, wpisuj mnie na plakat, nie? Bo ja jestem, kurwa, on patrzył się na mnie jak na debilę, mówię, ja jestem, kurwa, najlepszy i e, jeszcze w życiu nie, byłem, nie wiedziałem, nawet nie miałem programu napisanego, mhm. nie wiedziałem jak to się pisze i w ogóle mówię, ale mówię, wbijam na scenę i w ogóle kurwa, zrobimy to i on się na patrzyłem na Devila, stary, okej, okay. zrobimy tak, że będzie open mic. Mhm. No i ja wtedy w sumie wyrzuciłem wszystkie żale, e, wiesz, zerwałem z tą dziewczyną, nie? Tak. I e, zacząłem pisać ten program, nie? Mhm. I wtedy pamiętam, że były żarty, że zerwałem z dziewczyną, do dzisiaj mi się odbija po tustym i wiesz, takie takie rzeczy, nie? Także wylałem wszystkie swoje złość, i ulżyło mi. Na stresa jednąłem z trzy piwa, nie wyszło to dobrze. Znaczy śmiali się. Prze przed wiesz. występem, tak? tak, ale powiem ci, że czułem się bardzo dobrze po zajściu ze sceny e, i to było tak, że nie obchodziło mnie, jak to wyglądało, nie? Nie obchodziło mnie, jak i po prostu to chcę, wiedziałem, że to Chciałeś chcę robić, to zrobić, tak, prostu, że, że chcę być, e, a czyli dążyłem do takiego celu, że chcę być nazywany komikiem, nie? Mhm. Na, na tej zasadzie, bo nie czułem się nim w ogóle, e, ale wiedziałem, że to chcę robić i, i że to jest, kurwa, moje powołanie, można tak powiedzieć, no, bo tylko to, kurwa, umiem robić, mhm. nie? I... E, i, I zszedłem z tej sceny i później był drugi open mic. E, zorganizowaliśmy, wtedy ja połapałem, e, połapałem e, lokal, taką dziuplę, e, przyszło 20 osób i wtedy przyszedł jeszcze Rafał Pacześ, e, taki Mateusz Kredens i e, e, Michał Zwoliński. Mhm. I, i Kamil Oziemiński i ja, ja wtedy już wypiłem sześć piw <grym> występowałem na palecie <grym air> eksperymentowałeś z, z efektem tak, Może tak teraz na się... stres wtedy yy, to już w ogóle było strasznie ja kurwa wycinałem coś kurwa z tego. nie, jest straszne rzeczy mówiłem o, o kazirostwie coś tam, a że byłem ze swoją dziewczyną yy, pięcioletni związek to tak już kaziroctwo, coś takiego <grym air> było i zapytałem się czy y, kobiety y, czy ma brata Uh -huh. Ona powiedziała, że tak i zapytałem się, jak często mu robi Loda i w ogóle, nie? co o ostre nie? Ostry, crowd crowdwork no, od razu na początku. Występowaliśmy dla 20 osób, w ogóle jaraliśmy się tym, że ktokolwiek przyszedł i wtedy wtedy Rafał Paczysz wygrał nagrody publiczności, łuski w tym, w tym czasie, coś takiego, też był debiutował na scenie, przyszedł na open mic, Nagrodę na publiczności gdzie? Będzie na Łusce, to jest Aha, jakiś okay. taki łódzki przegląd kabaretowy, A, coś dobra, takiego dobra. i tam była jakaś formuła stand-up, jakieś tam te, te, te, takie rzeczy. I e, on wtedy też e, skontaktował się z Kamilem, on mu kazał przyjść na open mic e, i wtedy Rafał w sumie miał wygrać, tylko Kamil jest takim nieogarem, że powiedział, że e, wygrał Michał Zwoliński, i wskazał Rafał Opaczesia, ale Michał wstał wtedy i mówi spoko. No. to był pierwszy open line wygrany przez Michała Zwoliskiego. Ale Michałowi też fajnie poszło, no. opowiadał mhm. historię też swojego życia. On występuje dalej, bo ja nie, go nie, widziałem, nie Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Była nas piątka kiedyś, w ogóle byliśmy tak. zapaleni Pierwszy w Bydgoszczy Pojechaliśmy jeszcze Mateusz Kredens Tam występował, Michał wtedy nie pojechał On później, Michał, próbował Coś na open micach no, ale, e, ale tam żona, dziecko i, i, hmm. i się skończyło w sumie. No, tak. no Ale mówiłeś, że, że masz coś takiego, tak że jakby rozbawiasz ludzi zawsze w towarzystwie, tak? Na imprezach? Czy coś, zawsze, tak było, no. do tego? zawsze tak było? Zawsze tak było, jakaś poeta, Tylko, że wydawało mi się, że ja to wcześniej robiłem z mega poważną miną, że mhm. ktoś coś powiedział, a po prostu dopowiedziałem, nie? I wszyscy się śmiali, mówię, o co im chodzi, kurde. Tak. Nie I wiesz, może to jest śmieszne, ale po prostu to. Była jakby puenta, rozwinięcie tego żartu i... i Ale co, nie zdawałeś sobie sprawy na początku z tego, że to jest zabawne? Czy że uś... będzie tak zabawne? Mówiłem tak? to tak y z środka. No wiesz tak, co? Z tak, nawet tak. nie myślałem o tym, żeby ich rozbawić. Po prostu i, i to rzeczywiście i było śmieszne. i mhm. Robiłem tak non-stop w sumie. Ktoś ci kiedyś y sugerował, żebyś się żeby się zajął komedią czy coś, bo czasami jak, jak ktoś właśnie tak... E, e, nie, bo nie znałem, nie znałem, w ogóle pamiętam, że oglądałem dużo kabaretów jeszcze za dzieciaka, tej. ale to, to tę świadomość dopiero jakoś, w, jak poznałem stand-up i w niedalekim czasie odkryłem, bo oglądałem te kabarety też jako dziecko i w ogóle, ale się nie śmiałem mhm. i... Nie rozumiałem, z czego ci ludzie się śmieją, wiesz, sobie patrzyłem, wyja jak pierdolę, nie, oni się śmieją, ale w ogóle i czekałem cały czas oglądając y, te kabarety na jakiś żart i czekałem, oglądałem, żeby mnie rozśmieszyli, wiesz, tak. na tej zasadzie, ale patrzyłem, y, poznawałem te żarty jakby, teraz myślę, że y, oglądałem te żarty i jakby tą, tą, tą konstrukcję, bo też jest tam wykorzystywana, nie, w ty, tak, tych wszystkich to. ich skeczach I, i to też myślę, że mi dużo, dużo dało, dużo pomogło, no. Tak, myślisz, że jakoś instynktownie to y, wchłonąłeś? Myślę, tak? że, że teraz znaczy... to jakoś odtwarzam, no Aha. myślę, że tak, myślę, że się nauczyłem jakoś, i, ale teraz dopiero to rozumiem, wiesz co jest. Tak. No. Wspominałeś, y, byłeś b-boyem, tak? Tak, czy, czy tak. Może, czy może nadal jesteś, może to jest wybór życiowy, styl życia, co nie? Tak, ja to że, to jest, że ale... raz zaczniesz, to już jesteś do końca tak, życia. To jest, ale w sensie tak. tańczyłeś, tak? I tak, tańczyłem elektro, tańczyłem hip-hop, 4 lata, bo w ogóle było też tak, że już wcześniej, zanim poznałem stand-up, tańczyłem i taniec był jakoś tak głównym, jarałem się tańcem i parodiowałem Marcina Dańca. Marcin Daniec, jakby parodiowałem... Parodystę, nie? bo mhm. on bo, e, robił takiego Marcinka, czy coś takiego, tak, nie, z, tak. wychodził z zabawką i, i mówił takim śmiesznym głosikiem. No. Ja potrafiłem, nie wiem czy jestem w stanie to powtórzyć, ale potrafiłem zrobić identycznie. E, I e, miałem czasami takie rodzinne występy, nie? jak coś mój ojciec pisał mi tekst, rymowankę jakąś taką, mhm. nie? E, i w ogóle mój dziadek w świętej pamięci kręcił bimber, to był rodzinny chemik, kurwa, wiesz co jest. I naprawdę było, było spoko. I zacząłem występować z, i, i to było tak, że w jakimś, kurwa, M1 czy czymś takim... Em, Wygrałem bo zatańczyłem Coś tam po swojemu, wiesz, byłem mało lat To fajnie wyglądało, jeszcze, wiesz, byłem niższy Niż przy, przy hmm. rówieśnicy moi Wiesz, to wyglądało w ogóle, wiesz, że dziecko Jakoś tam spodobało się I oni mi kazali wtedy to było, to było tydzień temu, kurwa. E, nie no, miałem wtedy 10 10, ta, ta. 10 13 lat coś 10, 12 W sumie do 13 roku tam, tam też byłem e, Opcja taka, że E, oni mi kazali przyjść, później się dowiedzieli, że poroduje Marcina Dańca e, i zacząłem jeździć. Oni byli moimi menadżerami. To w sumie jako dziesięciolatek już zarabiałem, kurwa, siano za to, nie? No to, to... I... Występowałem co prawda po jakichś tam, kurwa, hipermarketach, jakichś też bankietach i w ogóle, wiesz, jako, jako dzieciak parodiowałem, to było... Mówiłem wtedy 5-7 minut, coś takiego, tak. miałem taki, kurwa, no. Miałeś ja. już program wtedy. Dokładnie miałem Poparli program. Popatrzcie na, na tańcu, ale... Uh -huh. e, no, i... Ale jako dziecko jest łatwiej, nie? Bo od razu choć dziecko, to, to od razu człowiek je lubi, nie? Jako tak, masz na, na tej uh -huh. zasadzie, nie? Że to nie może się nie udać, ale rzeczywiście robiłem to dobrze. I... I tam też, bo to była też grupa taneczna. Y, oni mieli grupę taneczną, y, i siłą rzeczy zacząłem się uczyć też tańca hip hopu, tak. później breakdensa, elektro, bo tam byli wszechstronni tak, tancerze. Tak. I zajebiście to wychodziło. Później miałem drugiego y, menadżera, i, i to też tam paradiowałem. Y, no, było spoko. Wtedy jako 13-latek też zajerałem. Iż, to już... Pierwszy staw, kurwa, wiesz Tak? No, no, i tak, już wtedy, kurwa, to wcześniej no. To wcze, wcześniej odkryłeś nowy wymiar, co? Dokładnie, no <głos> już miałeś dwóch menadżerów w wieku lat trzynastu? to tak, tak, kurwa Niezła, tak. Spoko, niezła kariera, tak. ja to, wiesz, dopiero no, Ale później to ucichło, w ogóle, wiesz, no bo to szkoła się zaczęła I w ogóle tak już poważniej No mm. i w sumie to też e, Zaczęły się również ze, ze szkołą dragi kurwa, tak. nie? No i, i po prostu popłynąłem też, no A. A, a breakdancem się zainteresowałeś właśnie, nie wiem, przez to, że widziałeś, że ktoś to robi, czy już wcześniej po prostu hip-hopem się zainteresowałeś? Czy cały co, czas że... taniec, wiedziałem coś tak. co to jest i e, chciałem się tego nauczyć, a to mi dało możliwość, bo miałem nauczycieli nie mhm. I, i po prostu zacząłem to robić. Później e, po breakdance zacząłem, jakby cały czas w tej kulturze hip-hopowej zacząłem e, nagrywać rap. Czyli cały czas jakby ten, ten artyzm, ten, ta scena, tak. bo później też jakieś podziemne koncerty i w ogóle takie rzeczy też zacząłem to organizować w Łodzi. Jakieś te, e... pływają gdzieś jakieś demówki, możemy usłyszeć? Pływają, kurwa, pływają. Jak, jak, nie, chcesz, nie chcesz mówić, jak się nazywał skład, czy coś? Jest... Czy nie? Czy i tak y Skład się nazywał teraz tu, pisany przez s z kropką między Aha. teraz a tu, wiesz, to było teraz tu, kurwa. No, no. z takim ziomkiem Mortisem. I to jak zacząłeś rapować, to ile miałeś lat? Właśnie tak 13? Czy... Nie, to było też 17, 18 ja, okay. to takie rzeczy. To... Bo... Strasznie, no, 10 lat mają te kawałki, to jest straszne, kurwa. Może podrzucę ci później jakieś linki, to tam później no, damy. Ja tylko że to muszę przemyśleć. No, dobrze, <głos》. <głos》. Ja, ja chętnie posłucham, nie posłucham, nie wiesz, nie musimy rzucać. <głos> później zacząłem. Walczyć, w, czyli Muay Thai hmm. y, i tam też odnosiłem sukcesy, tylko że później miałem problemy z kolanami, w ogóle hmm. później zacząłem trenować, cały czas trenuję, tylko tak dla siebie, nie tak. Na, dla sportu bardziej jakoś tak. Myś, problemy myś... z kolanami to od, od tańca właśnie myślisz, czy no później? Też, no to znaczy, nie... połamali mnie też, nie? Aha, nogi mi okay. złamali do, do łódź, e, ale nie jest tak źle. <laughs> <laughs> Okej, okay. miałeś tak, Dwa, miałeś złamanie? No. No. Wielokro wielokrotne? Znaczy, no w... znaczy więcej niż w jednym miejscu, tak? No w dwóch kolanach. W dwóch kolanach. <grym> Chcia, Chciałem zapytać, co zrobiłeś, ale to nie moja sprawa, kurwa, nie wiem. Znaczy ja nie nic się nie zrobiłem tak, tak naprawdę. No, no, do po prostu szedłem. <grym> Szedłeś, kurwa, jak miałeś iść, wypierdalać. No. Mia miałeś już wcześniej właśnie jakoś taką, no za zacząłeś w takim razie dość wcześnie coś robić na scenie, ale miałeś taką świadomość, Wcześniej, że coś chcesz z tym robić, że jesteś zabawny, że tak lubisz. właśnie co, nie być miałem uwagi, Bawiłem się tym. Jakby tak. to było 5 minut. Wiesz, jako 13-laty jest fajnie, tak? Poznaję ludzi, wiesz. Wszyscy byli tak naprawdę dużo starsi ode mnie, nie? Tak. Byli teraz w moim wieku. Też mieli po 28-25 lat, wtedy ja byłem mało lat, strasznie. I jarałem się tym, że mogę gdzieś pojechać, wiesz. W tak naprawdę wystąpić, to nie było, nie, nie wiązałem z tym przyszłości na pewno, bo wiedziałem, że też jest ta szkoła i w ogóle wtedy, nie, i po prostu jarałem się. Tak, to. no jasne, no. No. Nie, nie analizujesz tego może w tym wieku. Ale nie? Czy... to wszystko gdzieś, jakby to moje życie, wszystko teraz tak na to patrzę, że to krążyło wokół tej tak. sceny. Nie? To było gdzieś tam ta publiczność i ja. No. Potrzebowałem tego chyba tak. jako, jako no, bo to są kurwa taki występ piętnastominutowy, dobry, daje później mega kopa, nie? Kopa na dwa dni, nie? No <głos> Życia, tak, kurwa, tak. ale jest spoko. Albo nie? do następnego dokładnie. kiepskiego. <głos> dokładnie, dokładnie. <głos> a, ten, a jak a Rodzice cię wspierali w tym? Tak, I cały czas. Co, co, co no. twoi rodzice robili w ogóle? Moja siostra się później urodziła, także moja mama też została w domu i w mhm. ogóle, nie? Także to pilnowała. Ojciec ma... E, taką małą firmę budowlaną mhm. i tam ogarnia, ja też mu właśnie tam pomagam, też tam robię i też tam staram się ogarniać no ale już coraz mniej, bo tych występów jest coraz tak. więcej, więc, więc on sobie tam radzi, no. Nie krzywili się jakoś na to, że ty nie, nie, wiem, być, że nie idziesz do szkoły, czy że nie, nie zajmujesz się czymś poważnym czy... Wiesz co Podstawówka, gimnazjum, bardzo to godziłem, nie? Ja byłem dobrym uczniem, a poza tym też trochę sprytnym. I tak. kurwa, to potrafiłem wszystko tak ograć, że, że dawałem radę, nie? Uh -huh. to, to nie miałem akurat z tym problemu w ogóle. Tak, tak. Wszyscy się dziwili, czy mogę to ogarniać i ten, ale... Ja dziwiłem się, że oni się dziwią, nie? Bo to dla mnie było naturalne, że po prostu Normalne. to... to... Dało radę. Jak chcesz, to, to wszystko możesz, kurwa. Słuchaj, ale, ale w szkole nie miałeś w takim razie po drodze nie miałeś jakichś takich ludzi, co cię wspierali bardziej, że coś na, nauczyciele, mówi, o, Patryk, pięknie recytujesz Mickiewicza, może. <grych> no, <grych> Mówię, brałem nie, ale... udział w konkursach recytatorskich, no, widzisz, tak? no brałem udział, kurwa, Za nawet wiersze w liceum, ale to odpierdalałem zawsze maniany, zawsze musiałem zrobić to po swojemu. E, i, I jakoś to odegrać zawsze, mhm. jakiś ten wiersz w ogóle, więc więc tak, to było. No, no dobra, czyli pierwszy, pierwszy występ miałeś w tym 2012, tak? Pod koniec. To znaczy, Dobrze. nie, to już był 2013 Aha, okay. to, to był e, Przełom 2012-2013 No i w styczniu 2013 Był pierwszy, pierwszy występ no. I później I... właśnie z, z, Zbąbiłem, e, pierwszy open mic Był nawet spoko, to było w scenografii Później drugi, no to na paletach Ja mówiłem, ja pierdolę, co ja tam mówiłem Ja mówiłem, no o tu są palety euro To kosztuje pieniądze, nie, w ogóle strasznie najebany I e, no, ale drugi, trzeci już open mic, opuściło, odpuściłem wszystko jakby, bo chciałem jeszcze robić coś, ale napisałem kompletnie nowe rzeczy, wtedy napisałem o, że pada takie fundamentalne pytanie zawsze i każdy je słyszał, bądź każdy je zadał, a to pytanie, ograłem to wtedy, że nawet gdy jesteś na basenie, coś tam podchodzi do ciebie koleś, klepie cię w plecy i pyta się, Masz pożyczyć ładowarkę do Nokii? <śmiech> że zawsze to, kurwa, coś takiego. I później kolejne pytania, że z małym bolcem, z dużym bolcem, uh -huh. nie wiesz. I, i coś takiego zrobiłem, no. I, I jeszcze, kurwa, co ja tam zrobiłem, jest nagranie z tego w ogóle, e, o wróżbicie Macieju, nie, że tak. dzwoni do niego jakaś 80-letnia kobieta, coś tam, Kazimiera, i zacząłem, Kazimiera, coś, to ja pierdolę, co to było, no. <śmiech> Kurwa, ale Patrz, dobrze mi Patrzysz na poszło. to z takim dystansem teraz? Tak? Że nie, jest, jest materiał, fajnie, który... jaram się tym, bo wiem, że to... to... Były dobre żarty, nawet gdybym po nie sięgnął, można by było to zrobić zupełnie inaczej, ale na pewno bym parę <coughs> rzeczy powtórzył już, nie? Tak. Bo nie, nie myślałem nawet wtedy o konstrukcji, jak to zrobić. Po, po prostu to robię. Zresztą teraz yes cały see. czas tak mam, że dopiero później widzę, że to ma jakiś schemat, ale robię cały czas to intuicyjnie, nie? I to mi się podoba, że, że robię to tak od siebie, nie, nie patrzę na to tak. <coughs> Czasami robię... Y czasami jest tak, że piszę żart krótki i wiem, że jakiś taki głupawy to, to, to jest szybki, a tak to w, czasami myślę o teraz, mam taki przelot, myślę o wodzie, to już chodzi za mną dwa miesiące mhm. o wodzie pitnej, że brakuje w ogóle na świecie Hej. i w ogóle i e, mnóstwo żartów kurwa w Fryce, nie, I, ale to rzeczywiście robię to dwa miesiące, tak mhm. samo mam obrzydliwy żart w występujesz z tym, już, tak? I próbujesz coś dalej że Nie, nie cały czas, czas rzeźbie piszesz Bo tak. to wiem, że to nie jest jeszcze na scenę Gdy, tak, gdy tak. wejdzie mi w głowę teraz To wtedy powiem, zobaczę co jeszcze Jest do poprawki, co weszło, co nie Ale wiem, że to jeszcze Mam kilka żartów Ostatnio jestem na etapie, że wymyślam same puenty Same puenty programów nie? Mhm. Że, że, że wiesz Wszystko kończę jakieś kurwa Dziwne, dziwne myśli, no w sensie takie końcowe puenty, tak, tak całego tak, występu tak, jakby, całego występu, aha, aha, jakieś okay. kurwa umora, umoralniająca nie? No dobra, no to sobie. miałeś te, kilka tych open mic'ów w 2013 i w, był ten moment już, czy jest, czy kiedy był, że stwierdziłeś, że jesteś komikiem? A nie wiem, no to jakoś to... samo tak przyszło... Nie był to jakiś taki wyraźny przełom Nie, nie było tak, że się to... obudziłem tak. Jestem komikiem, kurwa tak, No tak, to jest ale po dzień. jakimś występie konkretnym coś nie Nie, nie, nie to, to, to działo się Tak, to wiesz, coraz więcej Było tych występów, jeździliśmy Załatwialiśmy sobie e, Jeździliśmy, też stand-up się strasznie Wtedy rozwijał, można powiedzieć nie? Bo, bo można powiedzieć, że Byliśmy jedną z pierwszych grup Obok Wrocławskiego stand-upu tak. Wtedy siebie też hmm. nawzajem e, Zaprosiliśmy Yy, to był ich pierwszy występ w ogóle na wyjeździe w Łodzi też mhm. fajnie poszło, ja wtedy yy, przygotowałem kompletnie nowy materiał też potraktowałem to jako open mic, my na open Mike były co dwa tygodnie yy, i przygotowywaliśmy 20 minut każdy materiału, można ja powiedzieć nie? Mhm. dlatego to się nazbierało naprawdę dużo mhm. ja zobaczyłem, mam taki segregator wielki, policzyłem to, to ma, ja mam yy, niektóre żarty raz powiedziałem niektóre Niektóre, dwa razy, niektóre część, niektóre weszły do programu, to ja z pięć godzin tego mam, nie? nie <laughs> no, no. Po prostu tych wszystkich kartek, kurwa, uh -huh. to się wala gdzieś, nie? Um, Wiem, wracasz jeszcze do tego? Coś z tego wyciągasz na, na później? Że... Czasami, no, no ja no, mówiłem, jest... że artyst z trzeciego Open Mic'a też weszły do programu, uh -huh. nie? Były, były nawet, nawet, także... Że trochę tego jest. P piszesz odręcznie wszystko? Tak. Aha. Tak. Piszę to wszystko na kartkach, trzymam to wszystko. Mam straszną banię z tym, nie wiem. Czy to jest chyba jakaś Tom... nerwica natręct, nie? ale wszystko <laughs> najpierw sobie piszę, układam, a później ten cały jakby żart, słowo w słowo. Przepisuje, żeby nie było skreśleń, nie? Tak, żeby tak. nie było, przepisuje i wtedy trafia to do segregatora. Aha, no Dokładnie. nie, no spoko, ja myślę, że to jest... No jakiś system na pewno trzeba mieć, szczególnie no. jak trzymasz to, że tak powiem, fizycznie, no to potem po, można się w tym jakoś zgubić, no nie tego wiem. mnóstwo kartek tych, kurwa, żółtych, nie żółtych, wiesz. Takich, kurwa. ma tak, mniejszych. jakieś pomysły tak, w tak. telefonie i czasami yy, nie mam też dnia, bo mi się nie chce, kurwa, bo jestem leniem Jemanem. Yy to wszystko zebrać, nie? A tak. z reguły jest tak, że dzień przed do open Mike'em zbieram wszystkie kartki z domu i coś lepiej, nie? Więc, tak, no. tak, Masakra. No, czasami w ogóle zapominasz, że miałeś jakiś tam... Że, tak, nie, tak, nagle tak. się przyda albo coś. Dokładnie. No. A czasami no, jest ok. tak, że biorę kartkę i mówię, kurwa, co mi chodziło, bo to na No, no tripie, tak, kurwa, to jest nie? pół zdania, tak? <laughs> tak? albo jedno słowo, nie? Malo, miałem ostatnio tak spojrzałem i miałem kac Wikipedia. nie mówię, o chyba muszę coś przeczytać. <laughs> to chodzi o czytanie Wikipedii na kacu, czy Wikipedia Tak, Czy mam wpisać w te... kac? Nie wiem. No jakoś trzeba się zorganizować, nie? bo nikt ci nie właśnie nie nada temu... Y... To nie jest tak, że jak przychodzisz do firmy i masz gotowe formularze, tak. tutaj wpisz to i to kurwa tutaj raport żartów z marca, tak, musisz tak. sam sobie to ogarnąć. Dokładnie. Tak? Dokładnie. Ale rozumiem, że teraz jesteś na takim etapie, że, że, że myślisz o, już o tym tak poważnie, że tak powiem, o, o komedii i w sensie no, wiążesz z tym jakoś swoją przyszłość, nie? Tak, tak. Znaczy, to jest tak, że ja, ja wiem, że mogę, nie? Tak. tak. Ehm... Ja wiem, że, to, że potrafię, po prostu jestem pewny siebie i e, umiem to robić, jak na razie cały czas się uczę, nie mówię, że jestem jakiś kurwa świetny, mhm. ale jaram się tym, każdy, każdym, każdym występem, każdy, każdym żartem, który wymyślę, tak. jakimś, jeżeli jest e, jakiś naprawdę mega albo coś chcę przekazać i to wchodzi, to tak, to, to, to mi daje napęd do następnych, do następnych, no. To jest super. Wspomniałeś o tej, o tej wodzie, to jest rzeczywiście taki w ogóle aktualny i strasznie szeroki temat, nie? Że tam by... Myślę, że wiele osób w ogóle o tym nie myśli, szczególnie w Polsce nas to średnio dotyczy, tam że brakuje gdzieś wody, czy nie? ale jest coś jest ogólnie taki problem bo... i to jest coś, co... Y, masz jakieś tematy, które wybierasz sobie wcześniej, zanim masz żarty i mówisz, chciałbym... Powiedzieć o tym i o tym wiesz, i szukasz, to. To mi, wpada, czy... to mi wpada do głowy, nie? Tak. To nie jest tak, że, że to jest, wiesz, iskra, to jest jeden moment, że o, tak. to może być spoko, nie? Chcę to rozwinąć na przykład, albo chcę o tym powiedzieć. Są takie obserwacyjne rzeczy, jak coś się dzieje, nie? Że, że opisuję, to tak, ale takie głębsze, głębsze tematy to za mną chodzą i rzeczywiście muszą być dopracowane. Tak. Na przykład o tej wodzie. Może to się pojawi. Myślę nad tym. To jest oczywiście suche, nie? Ale na tej zasadzie, że tak, o wodzie to jest suche. suche żar o wodzie, kurwa. Afryka. Miliard ludzi tak naprawdę czerpie wodę, w tym my, z lodowców. Z roztapiających się lodowców. I one no są coraz, ich jest mniej, nie? Tak. I one w końcu znikną, no bo to nie jest, kurwa, niewyczerpalne źródło. I będziemy zmuszeni czerpać wodę z, z deszczówki, po mm -hmm. prostu zbierać to jakoś. To jest bardzo kosztowne i w, w ogóle, no, ale ludzie też o tym myślą i wiedzą jakby o tym. I, I wiesz, to już będzie tak, że ludzie nie będą chodzić z parasolkami, kurwa, tylko będą trzymać je odwrotnie, nie? No, wiesz, no, będą no, zbierać no, tą wodę, no, kurwa. Nie no. będzie, że o, kurwa, pada, nie? Tylko tak. pada weźmydło, mydło kurwa, nie? Na tej zasadzie. To będą coś takiego, no ale też, żeby zwrócić problem na tę na, na uwagę, też nie? Że... Tak, że mam też, że jak piję wodę na przykład, jak, jak tutaj mi nalałeś, nie? Jak do szklanki, to zawsze wylewam, nie? Yy, yy, za tych, którzy nie mogą. <słuch> jak prawdziwy gangster, no. Tak. W myślisz w ten etapie, myślisz o innych sferach jakoś tam branży rozrywkowej, że są rzeczy, które chciałbyś wejść, później, nie wiem, tam jakieś, grać. Wiesz co, chodzi za mną w, w scenariusz, nie? Tak. E, wiem, że kiedyś napiszę coś, poza tym też Dużo z, piszemy scenariuszy z Kamilem Chcemy to Aha. w końcu też nagrać Parę rzeczy też zrobiliśmy, ale to nie urzało Jeszcze światła dziennego Parę rzeczy jeszcze zrobimy Napisałem kilka scenariuszy Napisałem też scenariusz do Jakby takiej ramy scenariuszy Pomysł w sumie sprzedałem na, na teledysk, ale No nie wyszło, bo a czyli Dopisali coś swojego Do, do tego pomysłu i uznali, że to już Nie jest mój pomysł i, i jakby Nie jestem wpisany nawet w Trochę, tak, nie? tak, Aha. także Takie rzeczy to już wiem, że jakieś trzeba umowy albo coś jakieś Tak, prawo warto autorstw, coś bo tam to... jednak mieć na papierze nie? Bo no. niby To to kurwy no, po prostu. <laughs> Coś trochę w tym jest no. No. Wiesz tak, no, trzeba się zabezpieczyć no, bo tam zawsze no, Tak ci się wydaje, jak to nie ma Większego znaczenia, nie ma pieniędzy Z tym związanych, to tak wiesz no, na, na uściśnięcie ręki, tak no. A, ale później się okazuje nagle, że właśnie jakby. Tym bardziej jak jeszcze kogoś. Ludzie znać, to rozumieją nie? inaczej niż ty, tak. No, no, no, no właśnie, tak jak. A jak znasz, to jeszcze gorzej, bo może ci się zjebać przez to, wiesz, na przykład on coś wykorzysta bez twojej wiedzy, cokolwiek coś zmieni. Ale i takie nagle rzeczy to wpływa jeszcze... na waszą tam przyjaźń czy relację. Nie? Ale A... takie rzeczy jeszcze mi się nie zdarzyły. No. Mhm. Jakby jak ufam, to zresztą jestem trochę naiwny, także. No. Tak. Ale jak ufam, no to ufam po prostu. No. Rozumiem mhm. Tak, Dopóki czym, ci ktoś coś o, nie zrobi, o. to wtedy kosa w brzuch i... Tak, tak po łódzku, kurwa. Bardziej po krakowsku, ale... No tak, no, właśnie. Nie, nie jestem tak. Nie lubię się bić w ogóle, dlatego zacząłem się uczyć bić, nie? No, to taki paradoks. Żeby nie musisz się bić, Dokładnie, tak, że no, no... nie, nie lubię, nie lubię. Tak, no ja też nie, no Myślisz, że o tym, żeby się przeprowadzać gdzieś do innego miasta, czy na razie w, Łodzi, w sensie ze względu właśnie na, na występy, na pracę, coś? Wiesz co, czy... daje radę, Łódź też jest, ma taką lokalizację, że wszędzie mam blisko, tak, a jakby tak. Warszawa też nie jest daleko, mogę w Warszawie też bywam często, tak naprawdę. Mm. Myślałem o tym, żeby się przeprowadzić, ale po co? W sumie też jakbym się przeprowadził, myślałem o tym, że jakbym się przeprowadził, to i tak cały czas bym był z Łodzi. nie byłbym Patrykiem, który Warszawa Łódź czy Łódź Warszawa, tak, coś tak. takiego, cały czas bym był z Łodzi. jestem bardzo lokalnym patriotą co do Łodzi i, i myślę, że tak było, ale na razie nie, nie potrzebuję, jest też stand-up Łódź, który trzeba, czy, trzeba tam ogarniać, te występy, tak. ehm, strasznie też dużo robimy, dużo rzeczy się teraz, no bo sezon się zaczyna, dużo rzeczy się pojawi, także, także myślę, że będzie spoko. Teraz współpracujecie z, z Tomkiem Kołeckim i z Pawłem Hałupką, tak? Z, tak. tak. powiem założyliście po prostu stand-up, tak? Po prostu stand-up, po, po, no. Powiedz coś o tym, jak, jak do tego doszło i w ogóle nie wiem, jak wy się poznaliście i, no. A wiesz co, no zna, znamy się dosyć, dosyć... W ogóle po prostu stand-up to, kurwa, to jest historia, historia dziwna dosyć, bo po prostu stand-up um, miałem tworzyć z kim innym. Aha. Na początku wymyśliliśmy tą nazwę z kimś innym, ale nie wyszło. Hmm. Później e, Chyba do Rafała Nie, nie było się. jednak chęci, czy nie mogliście się dogadać czy coś? Nie, nie my... wiem tak naprawdę Dlatego, bo ja, ja po prostu stand-up na Facebooku Wisiało chyba, kurwa, nie aha, wiem Z pół roku, nie tak, wiem, coś takiego to nie? Chyba, no. I, I to właśnie było Nie było czasu nie, nie wiem, czy później chęci Nie wiem, co tak naprawdę Później, później żeby to był projekt taki jakby programowy, że po prostu są nie kolejna ekipa, nie, tak. bo to już nie ma sensu i ten, a ja wiedziałem, że to jest jakiś na scenie polot świeżości, że, że coś się dzieje, że mimo tego, że tam są starsi komicy i ci, którzy już są na scenie, to jednak jest to coś nowego mhm. dla ludzi, nie? I później e, miał być tam Rafał Banasz, ale też nie wyszło. Mhm. E, I w końcu jest tam Kołecki i chałupka i ja. I myślę, że fajnie wyszło, bo e, Tomek Kołecki.. E, Myślę, że jest bardziej ogarnięty, chociaż ma 18 lat ze wszystkich komików, kurwa. Nawet niż ja, bo załatwia rzeczywiście bardzo fajnie. No i my mu my tam w tym wszystkim pomagamy, też ogarniamy. No ja jeszcze mam tą scenę z Kamilem w Łodzi, no więc tak, to muszę tak. jakoś też, też pogodzić. I, ale jest wszystko na dobrej drodze. Wczoraj mieliśmy pierwszy występ, jako po prostu stand-up w Radomiu, ale było naprawdę zajebiście. Ale wy, wy jak się poznaliście? Jakoś gdzieś tam po prostu, na, nie wiem, na występach w Warszawie, czy gdzieś w Trasie? Pewnie tak, ja nawet nie pamiętam. Nie pamiętasz. Ja nawet nie pamiętam, jak poznałem Tomka Aha. i, i po, jakoś tak teraz, kurwa. Tak. Bra brałeś udział w, w lidze stand-upu, tak? Tak, brałem udział no. w pierwszej lidze. Tam coś lidze... pewnie jeździliście też ra razem, tak? To może też to było później. Nie, ale... to, było, to było wiele, wiele wcześniej. Tak. To było wiele wcześniej. O Wiele wcześniej niż się poznaliście, tak? Czy znaczy, niż zaczęliście tam jeździć? no Kurwa, nie wiem, nie pamiętam No dobrze, nie, nie, nie ważne nie Ale coś, coś <głos> ciekawe teraz, bo próbuję sobie mega przypomnieć Kurwa, Aha. kiedy był ten pierwszy raz Kiedy poznałem Pawła i Tomka Ale nie potrafię sobie tego przypomnieć mega. Pamiętam, że e, Nie znałem chałupki ja mu tego nie mówiłem chyba nawet, ale nie znałem chałupki, a widziałem go w sieci, bo on, mm. wiem, że on wcześniej zaczął niż ja nawet. Widziałem go w sieci i spoko mi się podobał i w ogóle, kurwa, wiesz, nie? I wtedy go poznałem i jakoś nie pamiętam w, w, kiedy I, i tak, i to, i to było spoko. I później zacząłem was też poznawać i to też takie było, nie? że najpierw widziałem w ogóle, wiesz, to też była jakaś inspiracja i nagle, i nagle yy, wszyscy są po prostu w zasięgu ręki. nie, I tak. okazało się, że wszyscy są normalni, nie? <laughs> że, że, że, że też mają oczy. Wiesz, tak. no. Ale rzeczywiście jakiś taki, bo czułeś dystans, że tam widziałeś kogoś wcześniej, nie wiem, w tym tym Comedy Center, czy coś, i że... Myślałeś, że nie da się z nimi pogadać, czy coś takiego? Na tym pierwszym open micu, tak? Bo, bo wtedy był Ant, Antek, Buchwald no i, i Adamczyk. I wiesz, ja wbiłem tak naprawdę do tej garderoby, do tego wszystkiego, jako fan, nie? Wiesz, to nie było, no, ale byłem, kurwa, pijany Aha. i, wiesz, był kotały, tak, zajarany. I, I no, pewnie patrzyli na mnie, jak ja pierdolę, co za kolej jeszcze, Cześć. wiesz, wygląda jak, kurwa, jakby Miał im dojebać, kurwa. O, w dresie w jakiejś kurwa bluzie mam, to nie? Tak. No, tak mam. Ale jestem kurwa dobrym człowiekiem. Właśnie mam taki żartycz bo wygląd wyglądam, ludzie się mnie boją, a, a jestem wrażliwy, nawet płaczę na reklamie Wibowitu, kurwa. <ścoughs> To no, co śmiesz. jest na reklamie Vibowit, to co jakieś wzruszające? Nie, myślę, że śmieszy to, prostu... to Vibowit, nie? Aha, okay. I po prostu to tak, słowo, tak. czasami słowo śmieszy. Nie, rzeczywiście pasuje. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale no. chyba, że tak. Nie, bo jeszcze pomyślałem, że, że, że może sentymentalnie, że tak z dzieciństwem, ci się stracone z... dzieciństwo to też, przypomina. To też mam, że płaczę na płakałem na mufasie, nie? Że... Aha, no, no. no tak, no, no, to my wszyscy chyba. No. Kto, kto nie widział królowa, nie, nie uronił łzy, to królowa nie jest Ja ostatnio byłem na, z siostrą na jakimś filmie w kinie i ze swoją dziewczyną e, na bajce, to się w głowie nie mieści coś takiego, e, taka bajka, że są ludki w głowie nie i oni jakby wszystkim sterują, nie Aha. szczęście, strach, złość i, te, i A, tak itd., ale polecam, naprawdę dobra Dzień. bajka, siedziałem i patrzę na nie, wiesz, w jednej scenie ja, kurwa, płaczę, co nie, bez kitu. one siedzą i wpierdolają popcorn, ja mówię, ja pierdolę nie powiem im, że płaczę, kurwa, nie? no, wzruszyłem się, kurwa. No tak, nie, no, rozumiem. A, masz dziewczynę, tak, jesteś w stałym związku, że tak powiem? Tak, tak, mm. jestem od, I... od czterech czy pięciu miesięcy, coś I Jak to jest być... E... Przystojnym komikiem, jeździć po, warsz... po tym. To po, po jej Polsce trzeba się jego... zapytać. Jej... Jej się trzeba... To jej je się je. trzeba zapytać, jak jest być przystojnym komikiem? Wiem, czy, w sensie, jak, jak jest się żyje z dziewczy... przystojnym tak. komikiem, jeżeli już tak mówimy? Dla mnie spoko, nie? <śmiech> nie, mi chodziło o to, że, w sensie, że jesteś w stałym związku, czy zakładam, że jesteś monogamiczny, że tak powiem? Czy tylko w tak, teorii? Tak, jestem. Myślę, że powiem teraz, w... kurwa. Nie, żartuję, ale... Yy... Rzeczywiście jest tak, że no krócej zostaje na afterach, wiesz, jakoś tak. tak, nie, bo jakoś też już y, trochę tego przeżyłem, wiesz, I no, wiele no, no. rzeczy już mogę się spodziewać i, i jakby już wiele rzeczy mnie nudzi, wiesz, na no, tej tak. zasadzie już trochę przeżyłem, jak, jak coś jest rzeczywiście fajnego, to wtedy zostaje albo coś, a tak to, żeby zostać się po prostu napierdolić, no to, to mogę, nie wiem, w domu, kurwa. Tak, Już wiesz, czym to się dokładnie, kończy, dokładnie. jak to się kończy, no, no kumam. Wspomniałeś o tym, że, że widziałeś różne stand-upy na YouTubie, czy też miałeś jakieś takie bezpośrednie inspiracje, które cię rzeczywiście popchnęły. No, nawet nie na zasadzie naśladownictwa, czy, ale bo bo chciałbym to robić tak, na takim poziomie, albo coś myślę, czy że, tak ogólnie było. Myślę, że y, Hicks, Carlin by, byli Aha. tacy, że w sensie merytorycznym nie, ich tak. stand-upu, że tam jednak za żartami coś jednak jest nie, w tle. Jakaś treść, no. Dokładnie, tak znaczy, naprawdę. dobra, treść jest zawsze, ale że oni coś tam tak więcej, jak tak, tak, przekazać. Tak, tak, coś niosą. Bo myślałem tak naprawdę, że stand-up na tym polega. Nie? Teraz już wiem, że są tacy i tacy. Mhm. Co, chociaż, moim zdaniem, w, jeszcze większość stand uperów w Polsce trochę pajacuje, że to nadal jest, że to nadal jest taka mariolka tylko bez peruki, nie, na tym tak. zasadzie, nie? że tylko, że jak Mariolka zdejmie perukę, cały czas jest Mariolką, nie? Tak. i to jest powoli nudne, mhm. bo coś śmieszy w Mariolce, wiesz, to, że ona tak. okufa je w prytolę, nie, to śmieszy, tak naprawdę tam treść jest cały czas taka sama, tylko śmieszy to pajacowanie jej, tak, nie? Tak. jakby ta postać, i większość komików myślę, że na scenie jest postacią niż, y Sobą i opowiadają, nie? Mhm. Przez, przesiane to wszystko przez siebie I jakieś przemyślenia, jakieś myśli, jakieś e, cokolwiek do powiedzenia, nie? Tak, tak. Bo żartować to można wyjść i opowiadać dowcipy, kurwa, nie? Na no tej bej. zasadzie. I, e, i taki stand-up też chcę robić. Po mhm. prostu też chcę forsować taki stand-up i uczyć ludzi takiego stand-upu, mhm. nie? Że, że jakby. Dlatego lubię występować, gdy ktoś jeszcze nie był na stand-upie, jak się pytają niek niekiedy komicy, czy ktoś był, czy ten. Lubię występować dla takiej publiczności, bo wtedy oni patrzą na to przez ten pryzmat. Nie, oni wiedzą, że jak powiedzą stand-up, okej, okay, to coś takiego, wiesz? Tak no jak tak. ja zobaczyłem Karlina, nie? I, i Hicksa, i stwierdziłem, okej, okay, to jest stand-up, to chcę robić. No tak, jasne, jak to jest Twoja pierwsza styczność, to taki możesz sobie już zostawić. Dokładnie. obraz na stałe, może nawet już nie przyjść potem, nie? A, bo widział, a wiem, co to jest standard na dokładnie. dokładnie. No tak, no ale jakoś nie, nie masz trudności z tym, w sensie, że, bo gdzieś musi być ten złoty środek, nie, że jakby mówić, to Hicks ma nawet też takie, takie żarty, że on mówi o czymś, nie wiem, o przeludnieniu czy coś no. i w trakcie sam z siebie się nabija, że zakupuje się w dół, że jakby o, zaraz będą żarty o kutasach dalej, bo czekajcie chwilę, bo to tak, wiem, że nie chcecie wiem, się słuchać wiem, polityki, nie? Tak, I... wiem, muszą być takie żarty. Tak, że to jakoś muszą być to Muszą być takie i takie, bo to też będzie luny, bo to też na tej zasadzie, że e, jeżeli będę cały czas tak miał mówić, no to ludzie pomyślą, że są na jakiejś, kurwa, nie wiem, i, w auli, kurwa, i jakiś profesor. No Chcesz ich indoktrynować. Tak, i to też jest bez sensu. Muszą być takie żarty, bo, kurwa, pierdzenie i gówno też jest śmieszne. No, nie ukrywajmy, też jest śmieszne tak? Tylko, że jeżeli się śmiesz tylko z gówna Potrafisz się tylko śmiać z tego No to umrzyj, nie? Na tym zasadzie Ale... no tak. No. Ale wiem, że to też jest śmieszne Jeżeli potrafisz się śmiać z tego i z tego No to, to, to jest super no. to, jest, to jest jakby show nie? I to mu trzeba wszystko Poza tym żarty takie też grubsze I w ogóle takie, które też coś niosą Też muszą mieć jakieś porównania Takie trochę mniej, mniej efektowe w tym sensie, że też porównania do żeby ludzie to też zrozumieli i żeby też rozluźnić, nie? żeby to przekuć, żeby, żeby to było zabawne, żeby było ciekawe, przede wszystkim tak. ciekawe, nie? bo jak człowiek na ciebie patrzy i się nudzi, no to też umrze i po prostu. No tak, to też pewnym czasie cię nie słucha, co Dokładnie. mówisz zresztą. Ja wiem, słyszałem, że, bo słuchałem, nie pamiętam z kim rozmawiałeś, ale rozmawialiście o tym, o wywiadzie w, we wprost, co, co, co byłem. Ale no, to tak, bo... co, co tam się wkręciło, kurwa, parę osób. Tak, nie ja przez chwilę się totalnie nabrałem na to. E, tak, bo żeście sfabrykowaliście. Znaczy, tak, te... w ogóle to było tak, że to było tak, że najpierw powstała okładka, nie? Aha. Najpierw powstała okładka A, dla no właśnie, beki. I, tak. e, I Kamil mówi: Dobra, jest taka opcja, że jak jest taka okładka, to musi być też wywiad, nie? Ja mówię. No spoko, pomysł i w ogóle, nie, ale mi się nie chce tego robić, kurwa. On mówi, dobra, to ja to zrobię. I ja tam w ogóle nie powiedziałem ani słowa, kurwa, tak? nie swojego, nie? On to napisał wszystko? On to raz? napisał, I po prostu napięle, i no, wypuścił, nie? Grafoma, I, nie, mówię, no, ekstra. I mówię tylko, A. że pytania muszą być tendencyjne, żeby ludzie uwierzyli, że, że dlaczego, ten, tak. skąd bierzesz inspirację, kurwa. Mhm. I, e, to, i, I po prostu to wypuścił, nie? Ja okej, okay, kurwa, nie? już tak. to było dla Beki, nie? I, i eee, dużo ludzi się nabrało na to? Tak, dużo ludzi, no. Tak? E, opcja taka, że wiem, że w Szczecinie występowaliśmy po tym jakoś i, i ludzie tak, że e, rozmawiali o tym, nie, że kurwa, pierdolę taka za, gazeta co za zapytania, co to za dziennikarz, nie wiem, w ogóle wiesz Ludzie mi gratulowali, kurwa A. pisali, mówię, o ja. Pierdolę. Wiesz, no, jak pisali ten, to ja już jak się nabrali, to szedłem w ten żart, nie? Nie no tak. wyprowadzałem z błędu, I okej, okay, dzięki, kurwa, tak, spory. tak, no jasne. Tak, ludzie bardzo powierzchownie czasami że, no. rzeczy, ja nawet tam nie czytałem chyba co tam było napisane, tylko no tak dobrze. spojrzałem, a, a okej. Okay. ciekawe, nie, nie, nie wiem dlaczego nie, nie przeszło mi na początku przez głowę, że nie, to niemożliwe, to, to, to. ale tak właśnie tam takie pytania, co udzielałeś takiego wywiadu, w ogóle jakichś wywiadów, czy takiego typu, gdzie tak, z to reguły, te pytania wszystkie? z reguły w radio. Aha. Z reguły w radio i co nie bym był w, też w lokalnych i ten, to skąd bierzesz inspirację, mhm. kurwa coś tam, ja mówię <laughs> Raz powiedziałem, że było coś takiego w radio, że to było, zaprosili e, komików, e, kom, mnie na prima prilis, nie? żeby powiedziało żartak i w ogóle coś tam, nie? Tutaj. I ona do mnie, że po przerwie jakoś przedstawiła mnie i mówi, że komik łódzki, coś tam, coś tam i no to jak jesteś komikiem, jesteś taki śmieszny, to rozbaw nas, powiedz jakiś żart, nie? Tak, najgorzej. I ja mówię, okej, okay, po pierwsze to pomyliłaś się w moim nazwisku. Aha. Ona, jak to? Wiesz, jesteś czas na antenie Przepraszam, jak? jak? Czebańczuk? Mówię, nie, nie, Czebańczuk. Nie, ona jak? Przecież tak miała, nie, nie. Mówię, nie, żartuję, Prima prylis I jest, i ona, o, i taka ulga na jej twarzy, nie, a jest ja taką pełną powagą. Mówię, pierwszy jest za darmo. Nie? No właśnie, o co, o co oni tam jeszcze pytają? O, o inspirację? Tak, to z reguły. Pytają o to różnicę między. Właściwie też tak. powiedziałeś bardzo ładnie teraz trochę, że czasami nie ma takiej, jaka jest różnica między. Kabaretem a, a stand-upem a czasami e, ta różnica bywa niewielka, jak się okazuje. No tak, tak, <grym> tak, nie, bo nie to by. tak, to, ta granica się y, u niektórych kurwa zaciera. Tak, I to forma mnie boli, jest inna, to boli. ale y, treść jest tak. Dokładnie, dokładnie. Podobna. No i co? O, o co jeszcze pytają? Takie, z, z, i, Takie oklepane. No, jak się zaczęło, no, górę, no tak, no wiesz, tak. na tej zasadzie. No ja o to zawsze pytam, bo to akurat mnie no, rzeczywiście interesuje. Jak... No tak, ale o. wiesz, w radio to tutaj sobie możemy pogadać, nie? A tak. tam masz, kurwa, wiesz... Masz dwie minuty na tak, odpowiedź. Tak, albo minutę i, i tak. po prostu musisz wszystko opisać, musisz się skrócić. To nie ma tak naprawdę też polotu ta opowieść, mhm. nie? Po prostu, no. I... No tak, ale z reguły one nie są, stand-up coś przeczyta albo nie, i, i po prostu ona się dowiaduje ode mnie, a to powinna tak, już. Nie, nie są to też nie jest ciekawe takie, kurwa, ludzie już czy, czy, chyba. Chociaż z drugiej strony, chyba większość ludzi zadałoby takie pytania, bo rzeczywiście nie wie, nie? Więc yy, to też nie wiem, czy się. Kiedyś się wkurwiałem na te pytania ale teraz e, jakby odpowiadam na to, nie? Po mm -hmm. prostu odpowiadam, e, chyba, że ktoś zadaje już po raz trzeci to pytanie, bo nie ma co, to, to wtedy już tak, tak w głowie mam, żeby już umarł, kurwa, nie? I to jest masakra. <gry> Nie, no wiesz, to właśnie, no pytanie, czym jest stand-up jest w ogóle ciężko, to jest chyba do końca zdefiniować, ale może to też, jak ktoś odpowiada, to może słyszysz też od niego jakby, jak on to rozumie. Czy Myślę, ona że tak, ile prawo... komików, ile, ile też komików, tyle, tyle jakby definicji, definicji. po prostu. Dla każdego jest stand-upem to, co robi, nie? Tak, Więc tak. jeżeli koleś gra na kiełbasie i powie, że to stand-up, to, to <laughs> dla niego będzie to stand-up, dla kogoś nie musi być, tak. nie? No właśnie, ostatnio jakiś widziałem w necie, tak jak to się nazywa, tam jest taki festiwal w, w Montrealu, Just for Laughs nie? i tam uh -huh. taki koleś, który znany jest z sitcomów Kelsey Grammar, on się chyba uh -huh. nazywa ale w każdym razie tam, tam jest napisane stand-up i no i on faktycznie pewnie też stand-up robi, ale ten cały ten występ jest, jak on gra na fortepianie z zespołem i śpiewa coś. Tam, nie wiem, parodiuje jakąś piosenkę jazzową czy coś takiego. No, ale, to... ale jakby właśnie to jest też takie, dobra, stand-up, bo może on jest kojarzony ze stand-upem, ale... Ja bym tego nigdy, widząc to jakby tak od zera, nigdy bym tego nie nazwał, tak, nie? Jakby to no, jest, no właśnie, to jest, to, to jest jakaś taka forma komedii, jakby, nie? I, i jakby też zabawia ludzi i ten spoko, e, tylko że już wykorzystuje do tego też jakiś atrybut, coś, nie? I, i jakby też, no, no ile, ile kurwa, tyle definicji, ile, mhm. ile form, kurwa, tak naprawdę, tak. nie też się no. tym nie spinam, kiedyś też, no to zwracam uwagę, bo kurwa, jaki tak. obrońca, kurwa, wiesz. No tak, no noku. wiesz, no jak właśnie, jak się z czymś wiążesz, to robisz coś, to chciałbyś, żeby to może było jakoś zrozumiane dobrze, tak jak ty byś chciał i żeby... Tylko, że teraz jakby myślę, żeby bardziej się skupić na, na tym targecie którzy, i ludziach, którzy żeby to właśnie tłumaczyć swoje, nie, ludziom i... E, no bo trzeba budować, ludzie są cały czas kabaretowi, dlatego te, te wszystkie kabaretowe stand-upy kurwa żrą, nie? No mhm. bo ludzie nie znają innej formy jeszcze, nie? Tak. Są przyzwyczajeni. Myślę, że teraz trzeba budować świadomość ludzi o stand-upie niż jakby tam, nie wiem, się spinać i, i coś. Już naprawdę mam wyjebane, no. No jasne, no trzeba robić swoje Dokładnie. chyba i, i tyle. I liczyć, że, że trafi to w końcu do tych ludzi, co byś chciał, nie? Bo to a Bo będzie coraz lepiej i też coraz gorzej no, w, w każdej materii. No. Tak. Masz plan na, na kartce rozpisany najbliższych paru lat? Czy, czy, no wiem, że pewnie nie na kartce, ale wiesz o co? Czy, dziś, wiem, że Masz jakieś takie konkretne cele, które sobie ustalasz, czy... Nie, robię swoje. Myślę, że wszystko samo się jakoś ułoży. Często gram i myślę, że... Bo nie mam tak jakby, nie wiem... Em że do czegoś dążę i bardzo, nie wiem, świdruję komuś dziurę w brzuchu, żeby tak. dostać się, nie wiem, do telewizji na przykład albo coś. Wiem, że to przyjdzie, no bo to mhm. jest... Chociaż twierdzę, że jeszcze nie ma dobrego programu stand-upowego w Polsce. <laughs> nie, no I myślę, że jeszcze długo, kurwa, nie będzie. Jeszcze trochę chyba nie ma, Ostatnio mnie ostatnio też... rozbawił open mic w telewizji. Aha. To jest... A, by była jeszcze misja tego? Nie, nie, mi, nie, nie dopiero, są nagrania, dopiero są nagrania. Dopiero są nagrania. rozbawił okay, to fakt, jest że rozumiem. O, open mic w telewizji, nie? Tak. Ja dole przecież Open Mic nie ma selekcji, a, no tak, no. a tam jest, co nie, wiesz co jest, jakby, bo też w telewizji nie mogą dać dupy, nie, nie mogą puścić jakiegoś no gościa, co. który będzie, nie wiem, żonglował ogórkami, wiesz, wiesz o co chodzi, i, i kurwa... To są, oni chyba zaraz to nagrywają, jutro czy coś, tak, czy... Dzisiaj też są nagrania, bo tam bo będzie w ogóle ale... 36 komików, nie? Nie nie nie. nie, nie, nie, nie, nie zgłosiłem się, Open Mic... 36, wow. Tak, tak. I to to ciekawe, będzie... chciałem zobaczyć tą listę. Ciekaw jestem, ile tam jest nazwisk, których nie znam. Pewnie sporo. Myślę, że nie. Nie? No, myślę, że nie. Myślę, że to głównie są już ludzie występujący? Tak, tak, tak. tak. Na pewno. Na pewno. Myślę, że nie, nie puściliby nikogo nieznajomego. No, to, no ale no, mogą no, nie znać. Jest... Na... Ale musieliby zobaczyć się program. Spodobać, no jasne, no tak, tak. No tak, rozumiem tak, że... Jezu, 36 osób w ogóle. To rozumiem, no tak, oni musieli rozłożyć to na osobne dni. Tak, tak, bo, tak to bo... będzie kilka nagrań tam po dwunastu chyba, pięć okay. odcinków po dwunastu, czy to nie, i tak za sporo. dużo. No nie, bo się wydawało, ja, ja myślałem, że to będzie jednak tak, że oni, dobra, nagrali to i potem wybiorą z tego może jedną trzecią, nie? I Myślę, właśnie że, że też nie wiem, ciekaw czy... Ciekaw jestem, czy to wszystko poleci. Tak, bo je, jakby to jest też konkurs i osoba tam najlepsza ma chyba zostać tam w tym głównym Aha, programie, no, bo tak. to na razie chyba tylko na TVP rozrywka, czy coś takiego. Ale też to jest super, że... A to nie nie będzie na dwójce leciał nie, to nie, na dwójce będzie wygrany, coś takiego. Okay, tak. Ale to też jest super, że to trafia do telewizji teraz, nie? No, tak, tak. Że jakby to grono odbiorców się już powiększa. Tylko to też pytanie, to co zobaczą, to będą wiedzieć, nie? Co to stand-up i... Ale myślę, że będzie dobrze i jaram się tym jak najbardziej, bo, bo to też pomaga nam wszystkim, tak. że, że już człowiek jak idzie na stand-up, to też wie czego może się spodziewać mniej więcej, nie? nie jest tak. zdziwiony, że poleci jakiś żart o gównia albo jakiś małej Madzi Sosnowca, nie? Albo coś, bo to jest, kurwa, żart po prostu, no. mhm. Jeżeli masz dystans do tego, to super. Tak. Są też, miałem też akcje takie, że ktoś podchodził, nie? I, I mówił, że, że coś go obraziło, przykład, Tak, tak, nie? często ci się zdarzało to, czy... Często nie, ale Aha. rzeczywiście, że ostatnio mam też taki żart, który obrzydza strasznie, nie? To też, kurwa, I, Ale mówię na scenę, że nie będę obrażony i nie zdziwię się nawet, że osoby wyjdą, nie? Tak, tak. <głos> tak no że, no, i, Ale tak, że szczególnie o Bogu, czy coś, leci jakieś tematy religijne. To, no tak. tak. To wystarczy czasami poruszyć, tak? Już, wystarczy żeby kogoś wystarczy powiedzieć Jezus i, i hu, no tak. bolośku, bo już jest... <głos> Jezus, tutaj, <głos> no tak, to już jest połączenie takie już kontrowersyjne. No tak. Nie, no właśnie, tak pytam o te plany, ale to jest trochę jak, jak mówisz chyba, że... że coś trzeba robić swojego, bo nie ma u nas nawet takich jasno jakoś określonych drogowskazów, czy coś, czy takich punktów, że o dobra, tu byłeś u tego w programie, to jesteś już uznanym Komikiem, czy coś nie. No jest ta telewizja, ale nie ma takich instytucji jakichś jak w jak Stanach, ma. że tam wystąpiłeś u Lettermana, czy Nie czy ma takich, że chcesz bardzo tam być. To są jakieś furtki takie do kariery, to nie, chyba jeszcze no, nie, ma nie ma. Chociaż teraz u Kuby Wojewódzkiej. No się tak, widziałem, widziałem. że pojawił stand-up. Teraz się? właśnie Tomek Kołecki będzie w, jutro, we wtorek. Tak, będzie leciało już to? No. Mhm. Podobno mu fajnie poszło i tam w ogóle. Więc spoko, to też, chociaż wydaje mi się, że z tych wszystkich programów Kuba Wojewódzki był chyba najodpowiedniejszym, no bo to też jest takie jakby trochę komediowe, to show, nie, on też robi z siebie tam głupka trochę, ale inteligentnego głupka moim zdaniem. Tak. I... Lubisz go? Wiesz nie, co, no? Nie, ja nie, nie, nie, nie trawię go, ale to też nie jest tak, że mam jakąś pełną opinię na jego znaczy, temat Znaczy nie oglądam, ogląda Ja przestałem teraz. go oglądać. Tak. Przestałem go oglądać w ale? ogóle, ale jakby szanuję go po prostu mhm. na tej zasadzie, bo wiem, że jest inteligentny i ten, tak. ale. E... No właśnie, ja wiem, że jest inteligentny, ale ja w, tych, w tym, co mówi, w jego tak, żartach te... tego nie słyszę i to mi chyba przeszkadza. Bo to przeszkadza, też jest na jakby... potrzeby, wiesz co jest, No bo... właśnie, ale ja mam taką wiesz, wrażenie, że jakby skoro to jest człowiek inteligentny, to niech. Idzie tym tropem, a nie tak po najmniejszej. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o żarty, to jest najmniejsza linia oporu. No, no, tak, no tak, no tak, no nie. Te żarty są właśnie gówniane. Ale, te, nie no, ale tak. Jak, jeśli chodzi o program jakiś, który by pasował do tego, no to tak, no to chyba jest dobre jest forum. No. Tylko właśnie strasznie ważna jest ten klimat, ta publiczność, nie, czy coś i. i... I jeśli oni tam nie potrafią st stworzyć warunków, to się okaże jeszcze, tak, ale... Wiesz jeśli... co? Słyszałem, że teraz zmienili trochę tego formułę, bo najpierw stand-uper wychodził pierwszy e, i to się nie sprawdziło, A. bo wiesz, publiczność nie była też jakby rozgrzana, przygotowana. No właśnie, tak. Publiczność moim zdaniem oceniamy na końcu, wiesz co jest, bo to albo ty zrobisz robotę, albo nie, albo cię polubią, albo nie, na tej zasadzie, więc to też... No dobra, no ale jak pokazujesz to w telewizji, to ten odbiór publiczności jest... Jest takim kluczem trochę nie. jest nie? ważny W sensie no. dla kogoś, kto to ogląda w domu To chyba jest bardzo ważne nie Jest ważny, dlatego śmiech z puszki działa No właśnie, no, no. właśnie, no. dlatego się robi Jest puszki, chujowe, ale, nie? Działa, ale, ale działa Ale tak. działa no tak, no właśnie, takie, takie małe kwestie, nie, że, oni, że, jakoś, że ktoś robi rozgrzewkę wcześniej czy coś. I to musi być wszystko przygotowane. No ciekawe jestem, jakie jak będą. I dlatego teraz mnie informuje, odcinki. że stand up jest na końcu. I uh -huh. gdzie jeszcze Kuba i goście są na kanapie, to też inaczej wygląda, może uh -huh. się do nich odnieść, jakby wiesz, że wcześniej tak. to było tak na świeżo, nie? Uh -huh. to, to, to był taki po prostu koleś wychodzi, który miał, nie wiem, można było zatrudnić marka szatniarza, których kurwa rozweseli ludzi, nie? Tak, tej zasadzie. Byłeś na nagraniu, czy, czy nie. Widzia, słyszałeś po prostu? słyszałem, słyszałem po prostu, no bo Tomek opowiadał, bo ty, no tak. jeździliśmy, wczoraj byliśmy, to opowiadał o tym, no, no to znam mhm. to z pierwszej ręki w sumie tam. Spoko. No dobra, Patryk, chyba powoli kończymy, nie wiem, bo, że masz, może masz jakieś, to jest takie najgorsze wywoływanie, bo to wtedy się... Tak, chyba, że chcesz się... jeszcze o czymś tak, powiedzieć. To, wtedy nie. nikt nigdy nie pamięta, nie, ale chciałem powiedzieć, że jakieś takie anegdoty może z trasy, ale to musi być czymś z wywołane, nie? Tak, to tak, do tak, nie, nie, przy, głowy to... przychodzi. Znaczy, jak ze Stenobu jeździliśmy, było kilka, naprawdę, bo... Kamil nie, nie ogarniał, kurwa, i to dlatego z jego nieogarnięcia wynikały anegdoty, chociaż myślę, że więcej anegdot będę miał z chłopakami, jak będziemy jeździć, teraz mamy taką tygodniową trasę, dzień po dniu e, i tam naprawdę może zdarzyć dużo rzeczy, kurwa, które też a, mogą trafić na scenę, no, bo no to, właśnie, tak, no, także, a komicy a, rzeczywiście przyciągają, kurwa, takie rzeczy, tak, nie, no to jest... Jakieś przypały. No, no właśnie, jak myślicie, się tak jeździć z Tomkiem i z Spałem, zastanowiliście się już nad tym, o jak będzie jakaś wspólna historia, to co wtedy z tym robicie, nie? To znaczy, kto, kto ma prawa do te, opowiadać to pierwszy? Wiesz co, my zawsze też, nie wiem jak jest u was jakby w gronie, ale u nas w gronie jest tak, że rzeczywiście nawet jak pada jakieś hasło i z reguły jest tak, że komicy są, to każdy jeden się płętuje nie? Tak, tak. Że, że próbuje coś, to wiesz, każdy... Ma, to się, tak, no. bo ego nie pozwala, kurwa, no, na stop. Tak. Po prostu ktoś zawsze przesadza, nie? Że jest okej, okay, siadło, kurwa, jak kurwysy, no bo za daleko, nie? Ale też z reguły jest tak, że ktoś wpadnie na jakiś pomysł, tu jest puenta, puenta i ktoś powie, dobra, biorę to, nie? Że na tej coś z tego może być, komuś się to spodobało i wtedy tak, to może być jakby jego żart, on sobie ubierze do tego premiz i w ogóle spoko, nie? A myślę, anegdoty, które lądują na scenie, to my gadaliśmy z chłopakami, że trzeba wyselekcjonujemy też te, które trafią na scenę, a te, które no, tak. będą opowiada... które nie nadają się na scenę, nie? I... No myślę, że nie będzie tego sporo Nie ludzie muszą wiedzieć nie? Dokładnie, dokładnie, dokładnie Chociaż mamy kilka pomysłów Też z tym po prostu stand-up, żeby zrobić Ale to nie, to, to ludzie zobaczą Bo to jest jeszcze za świeże, to nie będę zdradą. No, no jasne czy mówisz, że macie tam kilku, ile sześć, siedem miast pod rząd, tak prawie? Tak, tak, I to tak, macie tak. zaplanowane noclegi już? Czy... Tak, wszystko już jest połapane. Tak, łapale. wszystko, no, no, okay. wszystko... Nie, nie będzie improwizacji takiej, że tam gdzieś śpicie? Nie, we... z coach surfingu trochę i w ogóle, ale y raz, kurwa, improwizowaliśmy z Zielonej Góry Stopem wracaliśmy, nie byliśmy tak? tak i więcej wracaliśmy, kurwa, na piechotę niż tym stopem Jezu. i po prostu w lesie jakiś nie, sarny, kurwa, z 20 kilometrów. z Zielonej Góry jechaliście do, gdzie, do Łodzi? Do Łodzi, no. I wylądowaliśmy na autostradzie, chcieliśmy iść autostradą w ogóle, ale koleś nas nie wpuścił, kurwa, na autostradę, nie, wiem, no, jak to, kurwa, nie? I, A co, ktoś no, was zatrzymał? Znaczy ja rozumiem, że to jest nielegalne, ale... No, nie, bo kto? na bramkach do autostrady. A, Koleś okay. nas wysadził przy autostradzie i my chcieliśmy po prostu iść Aha, i złapać rozumiem. coś na autostradzie. Nie? Kompletnie nie połapaliśmy. Yy, I nie, zostaliśmy niewpuszczeni <laughs> na autostradzie. Przed autostradą łapaliśmy tiry zjedliśmy wszystko, już co mieliśmy z plecaków wyjaraliśmy wszystkie szlugi i stwierdziliśmy, że było zimno, stwierdziliśmy, że idziemy chociaż, do, wiesz, do tej budki całej, nie, i tam e, gdzie oni tam są, żeby chociaż na jakąś kawę, cokolwiek nam zrobili w ogóle, bo stoimy i pokamy do tego gościa, ten ochroniarz czy coś tam, ten pracownik, który otwierał, kurwa, szlaban, no na tym polega jego praca, kurwa, czyli był strasznie głupi, kurwa, powinien umrzeć, bo Pukamy, oczywiście Kamil powiedział, no źle to kurwa Odegrał, nie, bo powinien Jakby powiedzieć, przepraszamy w ogóle coś uh -huh. Nie, a koleś otwiera, patrzy się na niego A e, Kamil na to Tekst, kawka, herbatka <grym> <grym> Co ty pierdolisz I w końcu nie dostaliśmy tej kawy Herbaty, e, ale zatrzymał się Tir e, I wtedy e, usłyszeliśmy, że Tir może Zabrać tylko jedną osobę Jakby, uh -huh. bo on tam nie może i Bo nie ma miejsca, ale wziął nas i to też do jakby następnego przystanku i byliśmy dwie godziny kurwa też łapania, łapania stopa tak, jakiegoś tira w ciągu dnia tak. chociaż? Czy... Tak, czy znaczy, to okay, była jeszcze. noc, dzień, to było wszystko A. kurwa, była taka podróż, że masakra, nie? Ja już marzyłem kurwa o domu, nie? Ja już... To ile wam zajęło dotarcie do domu? No z 15 godzin Aha, Jezu No Niesamowite. No. Z zielonej to blisko nie jest, ale no. tak, 15 godzin to trochę troch za długo. No. No, <laughs> no, no ale przygoda, no. Tak. Takie rzeczy integrują też. Tak. No. O Roostach nie gadaliśmy, chyba że masz coś do. No, Zdaję wystąpiłem na ten w paru. W tak. Rozumiem. No ostatni to był roast y, Mesa, tak? Tak, roast Mesa. Nie, ostatni to był e, roast Tomka Kołeckiego, A, sorry, okay. o, o, na osiemnastkę zorganizował roast. Tak. tak, ale roast Mesa był takim ostatnim wydarzeniem ogólnie takim w, w, w, takim w większym Polsce, pewnie. tak w większym, tak, tak, tak, tak, tak. tak sądzę. Bo chyba roast e, Mozilla był wcześniej, nie? Coś tak, takiego, tak, no? Chyba, no, to był taki ostatni. Teraz będzie roast Skiby. Słyszałem, tak? Będziesz występował? Nie, miałem Miesz? tam wystąpić, ale Aha. jednak nie. E... Chcę to zobaczyć, no po prostu. Tak to skomentuję, bo, <laughs> bo myślę, chcę to zobaczyć. To będzie coś niesamowitego. Gdzie Jestem to? przekonany. Gdzie to będzie? To będzie w Złotych Tarasach. Aha, no tak. A w kinie tam? A, nie? nie wiem, jakiejś sali bankietowej, czy coś A, okay. Jakieś takie, Jakieś takie rzeczy, takie mhm. e... podobno no, się tam sprzedało e... trochę, no ale... Skiba będzie, to będzie, to będzie licz, kurwa, to tak. nie będzie tak, no to, myślę, to że tak. To będzie okrutne, myślisz, tak? No, myślę, że tak, no bo to innej rady nie ma, no bo on, on jego życie zrostowało kurwa, mm. no, co ten człowiek osiągnął, chyba nic, no. No tak. Nie, no nie no. wiem, że Big cyd sprzedał sporo płyt no swego tak, czasu, ale... tak, tylko, że ki, ko, kim on był w Big Cicu, wiesz, to, było, tak. to, to, był, to był po prostu pajac taki, mhm. który, lider, który nawet nie śpiewał, nie, tak. tylko po prostu... Hypeman jakiś, kurwa, nie, <laughs> wiem, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, co to jest w ogóle tak. ten człowiek. Nie a. poznałem go też, nie wiem, oceniam go przez pryzmat osiągnięć. No a... jasne, no przez publiczny jakiś tam Dokładnie. wizerunek, no. Nie to... wiem, może, może totalnie udziela się charytatywnie i ratuje bezdomne pieski w ogóle. Przytronę. Nie wiem, wiem Zdecy, ale... że stworzył orężalę swoją jakąś. Tak? tak. <grym> no to no to I wiem, że wypiął dupę, ale pamiętam tylko... Co zrobił? Tak? Wypiął dupę, z... ale dlaczego, nie wiem. pamiętam tylko, że wypiął dupę, może coś, w proteście jakimś albo coś, coś ale nie wiem było. kompletnie o co chodziło. O. A tam wiesz, kto tam, jeszcze, kto tam jeszcze będzie? Tam będący się jeszcze inni mm, celebryci, Ta... nazwijmy to, czy... Nie, tylko on, a rozmasterem będzie Bartek Korbel, Olka Szczęśniak, e, wystąpi e, Michał Leja, Wojtek Pięta, Benkarty i Zalewski. No dobra, Patryk. No, koniec. To chyba tyle. To a gaweł... akcyd... a zapewnie no. No, nagrałeś to? <laughs> Ja raz miałem taką kurwa historię, że za mało lata tam na la parkour, co weszło, wiesz, takie wiesz, skakaliśmy, robiliśmy ja fikołki, tak, robiliśmy fikołki, robiliśmy salta y, z tego, z ławek i w ogóle, więc stwierdziłem, że mogę zrobić salto już kurwa jak napierdalam z ławki, mogę normalnie zrobić na trawie, więc stanąłem, jak wykurwiłem, y, ryjem w tą trawę, zagarnąłem po prostu z dolną szczęką kurwa ziemię jak koparka y, i jedyne co yy, pomoc od ziomków i w ogóle co powiedzieli, to yy, jeden trzymał telefon, a drugi do niego. Nagrałeś to? Nagrałeś to. No, naprawdę? <głos》>? Tak? No. To jest kurwa generacja, tak, generacja smartfonów. Wrzuciłby no. do YouTube'a Ale ten film był, to trwał Ech. 10 sekund, ale gdzieś zaginął, kurwa, Aha. całe szczęście, ale było rzeczywiście zabawne. <głos》> No to dla wszystkich poza tobą, Nie, nie no, idealem powiedział, że w sumie komedia to tragedia plus czas, więc teraz też z tego się śmieję. Nie było mi do śmiechu wtedy. No, plus ale... czas na pewno nie. No. No, po prostu czasami trzeba odczekać, nie? no? To, to jest dobre, to też chyba puszczę. Wydaje mi czasami trzeba odczekać. Daj mi też.